50. sesji Rady Miejskiej w Kowarach dniach 29 marca 2013 roku. Stwierdzam kworum. Przeczytam porządek obrad punkt pierwszy pracy sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzecie rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową miasta Kowary. Punkt czwarty zamknięcie sesji. Kto pan z Panów Radnych za przyjęcie porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Porządku jednogłośnie e, przechodzimy do punktu e, trzeciego to jest rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowary, zmieniająca uchwałę w sprawie Wielej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały jakieś Nie widzę. Odczytam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Treść uchwał na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały e, zawarta została w paragrafie 1 i paragrafie 2. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest na przyjęciem efektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeszcze dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 4. To jest zamknięcie sesji za mykam pięćdziesiątą sesję Rady Miejskiej.